To witam Państwa. Tak jak Rafał wspomniał, jestem faktycznie absolwentką tego Instytutu, ale dzisiaj trochę występuję w innej roli, bo oprócz tego, że, że jestem antropolożką, to też jestem gestaltystką. to znaczy psychoterapeutką, która pracuje w nurcie Gestalt. Nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa w ogóle słyszał coś o Gesztalcie, oprócz mojego męża i mojej mamy, <śmiech> którzy słyszeli, o im ja opowiadałam. No, tak właśnie myślałam. Nie będę mówić długo o gestalcie, bo nie ma na to czasu, więc po prostu tylko tak dwa zdania, żeby jakkolwiek zawiesić w przestrzeni to, co będę mówić. Gestalt to jest nurt w psychoterapii, który powstał w latach 50. ubiegłego wieku. Twórcami jest takie małżeństwo, takie małżeństwo Laura i Fritz Perlsowie stworzyli ten nurt oczywiście przy udziale innych ważnych myślicieli, terapeutów, ale ich się uważa za ojców i matkę. I, I on mieści się tak szeroko, jakby go umiejscowić, to mieści się w nurcie psychologii humanistycznej. Co też pewnie Państwu nie za wiele mówi, jak jeśli tutaj nie ma nikogo, kto się zajmuje psychologią. Ktoś jest, tak? Eee, ale a, a, <śmiech> e, psy, to, m, psy, m, psychologię humanistyczną się uznaje za taką trzecią siłę obok e, psychoanalizy i tych wszystkich pofreudowskich kierunków takich psychodynamicznych i behawioryzmu. Jako m, alternatywę e, która trochę w inny sposób traktuje sam jednostkę, jej autonomię, tak się, bardziej się podkreśla takie wartości jak właśnie wolność, twórczość, odpowiedzialność, sprawczość, to wszystko, co też antropologom jest znane. No właśnie, i to i, i, no jednym z takich kierunków w ramach tej szerszej kategorii psychologii humanistycznej jest właśnie gestat. I jego źródła intelektualne tkwią w takich kierunkach, myślowych ideach jak fenomenologia, egzystencjalizm, więc to naprawdę tak filozoficznie jest bardzo bliskie antropologii, stąd też myślę, że akurat tak mi się przydarzyło, że, że ten nurt wybrałam. Też się też inspiruje filozofią wschodu i przechodząc już do ciała, w gestalcie, to właśnie jedno z takich podstawowych założeń, które ma swoje korzenie w filozofii wschodu, to jest holistyczne ujęcie człowieka z perspektywy gestaltu, gestaltystów. To znaczy, że w tym ujęciu na ja jednostki, na jej tożsamość składa się umysł, emocje i ciało. To może brzmi trochę banalnie, ale nie jest to tak oczywiste w innych nurtach psychoterapeutycznych. A to, to oznacza, że to trochę tak, jakbym mogła zrobić takie porównanie do trójcy świętej, które może być kontrowersyjne dla niektórych, ale to, to tak, że to, tak by to można przełożyć, że człowiek ma swoje trzy wymiary ale tak naprawdę jest jednym i nie da się go zredukować do żadnego z tych wymiarów. I też praca z klientem już w gabinecie, niezależnie od tego, w którym wymiarze by się odbywała, to ona wpływa bezpośrednio lub pośrednio na te dwa następne. E, e, czyli w tym ujęciu ja jednostki zostaje ucieleśniony to nie jest tak, że jest klient który ma ciało jego, które jakoś tam e, funkcjonuje tylko e, klient jest ciałem czyli tak jak tytuł mojego referatu ciało to ja e, i w związku z tym bardzo ważna w gesztacie nieodłączna, ale po prostu naturalna jest praca z ciałem bo każdy, każdy rodzaj pracy w gabinecie z klientem będzie jednocześnie pracą z ciałem. I też ważna jest też taka koncepcja, z której gestalt korzysta koncepcja struktur ciała, styli charakteru, która właśnie mówi o tym, że wszelkie doświadczenia człowieka są zapisane w jego ciele twórcami takich najbardziej znanych koncepcji struktury ciała, jest na przykład Alexander Lowen, nie wiem, może ktoś z Państwa słyszał, albo Stephen Johnson. To jest taki cały też duży nurt w psychoterapii pracy z ciałem właśnie. I to, no i tam się zakłada, że człowiek do piątego roku życia jest kształtowana jego struktura cielesna. I przez zależnie, zależnie od tego, jak, czego doświadczył, w taki sposób jego ciało jest ukształtowane. Więc tak, taka wiedza i takie założenie też daje możliwość terapeucie jakiś rodzaj rozpoznania na podstawie wyglądu ciała, tego czego mógł klient doświadczyć, jaki, jaki, jaki może być jego styl charakteru. Ja też mówię tutaj takimi dużymi skrótami, ale jakby ktoś miał pytania, to chętnie potem odpowiem po prostu, bo no nie sposób jest w tak krótkim referacie też tego wszystkiego opowiedzieć i wytłumaczyć. W każdym razie celem pracy terapeutycznej też w kontekście ciała będzie integracja tych trzech poziomów, czyli właśnie umysłu, emocji i ciała, po to, żeby osoba uzyskała taki płynny przepływ energii w ciele. Czyli na podstawie tej wiedzy, na przykład wiedzy na temat struktur ciała, Y, y, terapeuta może dokonać rozpoznania wstępnie, a potem jeśli, y, tak, jeśli klient tego chce i jeśli w taką stronę idzie praca, też może y, pomóc y, odblokować różne napięcia czy taj, takie przestoje. Wyobrażam <grym> sobie, że to może brzmieć dziwnie, bo też widzę Państwa miny, ale no, tak jest. I, i to, jest, to, jest taka, to jest taka podstawa teoretyczna, która ma bardzo swoje konkretne odzwierciedlenie w pracy już w gabinecie. I ja teraz podam kilka przykładów tego, w jaki sposób można pracować z ciałem, od takich właśnie subtelnych metod do bardziej może takich zjawiskowych, też w sensie tego, jak to wygląda. I tak jak mówiłam właśnie, te założenia teoretyczne, które właśnie mają swoje bardzo konkretne odzwierciedlenie, to podstawą właśnie będzie ten kierunek integracji. I taka integracja może polegać na tym, że w momencie, w której jakaś osoba doświadcza sytuacji, którą ocenia jako taką, która przekracza jej granicę. Na poziomie intelektualnym umysłowym jest w stanie rozpoznać tę sytuację i tak ją nazwać, że to, to było coś takiego, co przekroczyło moje granice. I wtedy na, na poziomie emocjonalnym może się pojawić jakieś uczucie, na przykład złość, która jest adekwatną reakcją w sytuacji, kiedy ktoś przekracza nasze granice. I naturalnie wtedy w ciele pojawia się wzwyżka energii, tak? To znaczy yy, o, ciało jako organizm reaguje, yy, nie wiem, z adrenaliną, yy, wyższym ciśnieniem krwi. Takim yy, krew dopływa do kończyn, w takim ruchu do działania, który właśnie jest yy, naturalny w momencie takim, którym... Yy, mamy się obronić w jakikolwiek sposób, tak? czy przez wycofanie, czy przez y, y, kolejne postawienie granic. I to jest taki, to tak, w takim, y, tak można by zobrazować ten płynny przepływ, on tak wygląda. I y, y, w pracy z klientem właśnie pracuje się nad tym, żeby, y, żeby, ta, żeby y, ten... Wy, ten y, Ekspresja była, była swobodna na tych wszystkich poziomach, żeby to, czyli gdyby, gdyby podać jakiś kontrprzykład to mogłaby być sytuacja, w której ktoś przekracza nasze granice, a my nie mamy dostępu do żadnych emocji w związku z tym, albo w ciele czujemy znieruchomienie. Oczywiście tutaj można by pewnie ten przykład jakoś tam relatywizować i szukać sytuacji, w których znieruchomienie byłoby do, dobrą reakcją. Natomiast tu bardziej chodzi o, to, chodzi o takie przerwy w cyklu tym energetycznym. Kolejną, kolejną też taką rzeczą, którą terapeuta Gestalt będzie robił w kontekście pracy z ciałem, w gabinecie będzie y, y, uważność na język, jakim się posługuje klient do opisu swojego doświadczenia cielesnego. Y, I tutaj chodzi o to, żeby y, też na poziomie nawet językowym y, odejść od tego dualizmu ja i moje ciało y, i też y, właśnie u, ucieleśnić y, u, um, siebie y, również w słowach, czyli na przykład zdanie y, mam napięcie w plecach Zostałoby tutaj zamienione na napinam się w plecach, czyli to nie jest tak, że mam jakieś ciało albo mam jakieś plecy, i które są w, w, w jakimś sensie do mnie zewnętrzne i pojawia się tam napięcie, tylko to ja jestem tym ciałem, to ja jestem tymi plecami i w pewnym sensie jest, to ja jestem tym napięciem. A, albo przynajmniej to ja to napięcie generuję w odpowiedzi na jakieś swoje wewnętrzne procesy albo na procesy z zewnątrz. I to jest taki kierunek ku oddaniu sprawczości osobie i też takiej odpowiedzialności za, za swój cielesny wymiar funkcjonowania. Hmm? To co, to, co jeszcze można robić z klientem właśnie w, takim, w pracy w tym kierunku cielesnym, to jest zwrócenie uwagi na jego cielesny fenomen. To znaczy na to, jak się jawi po prostu, w jaki sposób, w jaki sposób stoi, w jaki sposób siedzi, jak, kiedy jest na sesji terapeutycznej, to czy korzysta z oparcia, jakie daje mu fotel, czy mówi wolno, czy mówi szybko, to wszystko będzie miało znaczenie dla, dla procesu terapeutycznego, dla um, rozpoznania um, takiego diagnostycznego, ale też do tego, w jaki sposób będzie ta relacja terapeutyczna wyglądać. I to jest na takim poziomie um, obserwacyjnym dla terapeuty, jak i na, w kontakcie po prostu z klientem do wymiany. Do, czyli też wtedy terapeuta ma rolę takiego lustra, które właśnie mówi, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że na przykład nie oddychasz, kiedy o tym mówisz. Jeszcze innym sposobem na pracę w takim wymiarze cielesnym będzie uwrażliwienie klienta na jego cielesność. Na przykład na to, że, że w ogóle cokolwiek czuje w ciele, tak? na to, że być może odczuwa głód, co nauczył się ignorować w swoim życiu, bo uznał prymat swojego życia intelektualnego nad to cielesne. Albo na to, że jest mu zimno, że całe życie być może na przykład ma zimne dłonie i zimne stopy, ale zupełnie jest odcięty od swojego cielesnego wymiaru, więc na to nie zwraca w ogóle uwagi. I to, to, to, więc to będzie z jednej strony uwrażliwienie, taki krok w stronę tego, żeby klient w ogóle zaczął coś czuć w związku ze swoim ciałem i też uświadomienie. Uświadomienie na przykład tego, czy oddycha, czy nie oddycha, jak się porusza, jak, jak, jaką ma gestyku, gestykulację, jakie robi miny co też, więc to też jest taki, taki kierunek do pracy jeszcze innym przykładem może być praca właśnie w odniesieniu do tej teorii o której mówiłam na początku tej teorii struktur ciała i charakteru praca z takimi utrwalonymi układami ciała z jakimi ktoś przychodzi i to może być praca zarówno w obszarze wzmocnienia tej struktury, jak i zachęcenia klienta do zrobienia czegoś w opozycji do tej struktury. Zaraz podam jakiś przykład, to będzie łatwiejsze do zrozumienia. Więc jeśli na przykład przychodzi osoba, która w swojej strukturze cielesnej ma zapadniętą klatkę piersiową, więc ja bym nazwała taką osobę osobą słabo doenergetyzowaną, taką, która ma problem z wzięciem oddechu nie wdycha, ma zapadniętą klatkę właśnie z ramiona opuszczone, to mogę albo zachęcać klienta do tego, żeby doświadczył tego, tej swojej struktury, czyli zwrócić mu uwagę na to, że tak jest i, i, i właśnie pogłębiać to doświadczenie, patrzeć, co za tym stoi, co, co stoi za tym cielesnym wyrazem jego, jego ja, albo mogę zachęcać go do tego, żeby spróbował opozycji tej struktury, czyli żeby spróbował się wyprostować, wziąć głęboki oddech i zobaczyć, jak to jest, jak to jest inaczej, yy, jaka jest różnica, czy, yy, no tutaj to jest, tak, to jest wstęp do pracy, więc tutaj trudno jest podać jakiś scenariusz, co by się mogło dalej yy, wydarzyć, natomiast to jest też jakiś, yy, jakiś yy, kierunek. No i takich yy, Motywów czy sposobów na pracę z ciałem w gestalcie jest bardzo dużo, to jest tylko taki smaczek, jaki mogę Państwu tutaj teraz zaprezentować. W każdym razie cał, cały czas, przez, cały czas praca w gabinecie polega na takim równoległym zwracaniu uwagi na te, na te trzy poziomy, na jakich funkcjonuje Osoba. Czyli to nie jest praca tylko wglądowa, tylko intelektualna, w której się analizuje y, siebie czy swoją przeszłość, tylko to jest praca, w której y, cały czas y, terapeuta bilansuje te trzy poziomy i pokazuje i, po, i, i y, y, y, y, też y, uwrażliwia klienta na to, że również istnieje i funkcjonuje na poziomie swojego ciała. To, co myślę, że jest istotne jeszcze, żeby powiedzieć, też wiem, że już czas się kończy, to to, że w Gerształcie, w przeciwieństwie do niektórych rodzajów pracy z ciałem, celem nie jest złamanie, przełamanie tych struktur, czy też dostosowanie osoby, która przychodzi do gabinetu, do jakiegoś wzoru prawidłowego funkcjonowania. Celem jest tak naprawdę uelastycznienie tych struktur na tyle, na ile y, klient tego potrzebuje, czy na ile chce. Y, bo taką y, tak w opozycji na przykład do y, pracy, bo, bo też pracą z, ciałem, pracą z ciałem będzie zwykły masaż albo akupresura na przykład. Tam też y, celem jest y, właśnie um, przełamanie różnych blokad, napięć, rozbicie napięć mięśniowych, po to, żeby te, ten przepływ energetyczny, czy tam jakkolwiek go inaczej nazwać, był płynny. I tutaj w gesztarcie się tego nie robi, w gesztarcie się nie przełamuje tych struktur, które też się nazywa czasem obronami, Słyska. tylko się pracuje z nimi na zasadzie uświadamiania i uelastyczniania, poka pokazywania możliwości zmiany. Też bardzo ważny jest ten element y, szacunku do tego, y, z czym klient przychodzi i jaki jest. Y, jeden z takich teoretyków pracy z w gosztacie, James Kepner y, mówił o y, czymś takim jak i-statement, czyli y, y, takie zdanie, które można powiedzieć o sobie, uznając y, właśnie y, ten nasz sposób funkcjonowania, czyli odnosząc się do tego przykładu, który podawałam wcześniej, to mogło być takie zdanie, że jestem zapadnięty w klatce piersiowej i tak funkcjonuję taki jestem i to jakby to jest punkt wyjścia do wszystkiego innego to uznanie tego i w jaki sposób też funkcjonujemy w tym wymiarze cielesnym to taka informacja i jeszcze już zmierzając do końca, chciałabym krótko też powiedzieć o ciele terapeuty, które też jest, odgrywa bardzo ważną rolę w, w tym procesie terapeutycznym, bo tak naprawdę ciało terapeuty też jest narzędziem pracy i to w, w, można rozumieć dwojako. Z jednej strony terapeuta może w to, to trochę tak jak Pani mówiła wcześniej o tym doświadczeniu performance'u, to jest y też tak, że terapeuta może próbować przybierać jakieś pozy, y które y przyjmuje klient albo na przykład oddychać w jego rytmie po to, żeby spróbować doświadczyć tego, co być może doświadcza klient, no bo tego, czy tego doświadcza, nie wiemy. Ale y, jeśli ktoś y, siedzi zgarbiony i jest na wstrzymanym oddechu, no to y, terapeuta przyjmując tę samą pozę może przy, przynajmniej poczuć, jak to jest, y, jakie to w nim budzi uczucia, jest, czy to jest dla niego komfortowe, czy niekomfortowe. Y, na, na zasadzie takiego modelowania może też próbować y, rozumieć klienta. Więc to jest z jednej strony, a z drugiej strony też przyjmując te różne pozy lub jakieś takie gesty, mimikę, może też stanowić dla klienta rodzaj lustra właśnie, pokazać mu, że... Bo klient bardzo często nie jest w ogóle świadom tego, co się dzieje z jego ciałem podczas sesji. Więc to jest jeden poziom, a na drugim poziomie też ciało terapeuty jest istotne w tym sensie, że to, co terapeuta czuje w całym, podczas całej sesji, będzie dla niego zawsze ważną informacją. Może pracując z jakimś konkretnym klientem, może na przykład zawsze czuć znużenie, zmęczenie, spadek energii. Z kimś innym może czuć ból w plecach albo właśnie z, yy, bardzo dużą energię, jakiś taki rodzaj y, wzmożonej aktywności i to y, na różne sposoby oczywiście będzie interpretowane i, i natomiast nigdy taka informacja nie jest bez znaczenia. To y, y, może mieć wpływ na to, albo jakieś osobiste doświadczenie wyniesione z zewnątrz, no bo tak też może być, ale może być też tak, że akurat y, coś takiego dzieje się w tej konkretnej relacji, że terapeuta w taki sposób się czuje i to też... Y, jest na niego źródło informacji na temat samego procesu terapeutycznego. Więc w tej koncepcji ucieleśnienia w kontekście gestaltu ciało będzie istotne, będzie istotne nie tylko ciało klienta, czyli klient jako taki w swoim cielesnym wymiarze, ale również właśnie ciało terapeuty jako jego narzędzie pracy. On sam po prostu, bo, bo terapeuta pracuje sobą. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, sugestie komentarze uwagi? Ja w sumie mam jedno pytanie, czy, bo nie wiem, czy to zrozumiałam, ale czy to jest tak, że założenie tej teorii jest takie, że jeżeli z czymś się borykasz, czy jakiś masz kłopot, to właśnie to ciało zawsze to pokaże? w jakimś punkcie. Mhm. To znaczy yy, Twoje ciało zawsze Tobie to pokaże. Nie, to, nie jest, to nie jest tak, że oczywiście pewnie osoby, które pracują wiele, wiele lat z ciałem, mają takie umiejętności, że mogą bardzo szybko jakąś taką wstępną analizę cielesną przeprowadzić. Natomiast to w, bardziej będzie się odbywało w, w relacji, w gabinecie, że to jest tak, że jeśli klient przychodzi z jakimś swoim problemem, to ten problem zawsze będzie miał też jakieś cielesne, jakieś cielesne ekspresję jakąś cielesną, hmm? więc może być też tak, że ta, ta ekspresja będzie oczywista dla terapeuty, ale nie będzie uświadomiona na przykład dla klienta, a może być tak, że, te, że to klient będzie potrafił nazwać to, w jaki sposób ten problem się organizuje na poziomie ciała. To znaczy, yy, akurat to, o czym ja mówiłam, to się odnosi do samej struktury ciała, do, do budowy. Właśnie do tego, czy będzie bardziej klatka zapadnięta, czy będzie bardziej nadęta, czy się będzie większym u góry, czy się będzie bardziej proporcjonalnym, czy w większym u dołu y, w budowie samej. W... Oczywiście to jest jakaś teoria, więc też nie każdy musi się z nią zgadzać. Natomiast to, to odnosi się do tego, do tego, że przez to pierwsze pięć lat życia yy, yy, mają miejsce takie kluczowe yy, konflikty egzystencjalne, z którymi człowiek się mierzy po raz pierwszy, a potem będzie się mierzył przez całe życie. Yy, takie konflikty typu, czy mam prawo istnieć, czy mam prawo potrzebować, konflikty dotyczące wolności to, mm, i to mm, pierwsze takie doświadczenia już w życiu prenatalnym, tak potem po porodzie, właśnie ten taki rdzenny konflikt, który dotyczy w ogóle prawa do istnienia, yy, yy, prawa do, właśnie do wolności, do autonomii, kiedy dziecko zaczyna chodzić i y, separować się od rodzica. I, to, czy, jakby, no, bardzo szczegółowo musiałabym teraz mówić, więc tak powiem tylko w skrócie, że, że przez te pierwsze pięć lat jest kilka takich cezur i takich bardzo ważnych momentów y, dla, w doświadczeniu. I one y, w momencie, kiedy są y, bardzo, y, jakby to powiedzieć, y, w, w zły sposób doświadczone czy przeżyte, to one będą miały swoje odbicie w ciele. Co hmm? się nazywa ranami na tych różnych etapach. Hmm? To, uh -huh. Uh -huh. E, No tak, nawet w, taki, nawet w takiej interpretacji już bardzo mm, y, że tak powiem, chłopskiej można powiedzieć. To jest jakby problem z wzięciem wdechu, czyli z braniem i z, od, oddech to jest życie, tak, to zapadnięta klatka, czy właśnie takiej y, y, większa łatwość z wydychaniem niż z wydychaniem, to będzie dotyczyła tych pierwszych etapów życia, do pierwszego roku życia właśnie. Ja mam jeszcze komentarz, mm -hmm. e, bo Pani w momentach tak wykładała to faktycznie wprost, mówiąc, że to jest, że tak jest, że to jest jakaś teoria, że z mm -hmm. smyszki energii, Jestem z i trzeba bardzo uważać, e, według mnie, bo jest to grono, na tak mocne sądy. Trzeba pamiętać, że teorie psychoterapeutyczne mają bardziej status teorii filozoficznych, antropologii człowieka, niż teorii naukowych, bo one starają się ująć całość egzystencji w ramach jakichś mechanizmów. I tutaj właśnie bioenergioterapia rolna jest mocno krytykowana i jeszcze mówiąc, taki pogląd, że na ciele się odkształca coś, psychicznego, w sensie, żeby to miało rękę inną, to według mnie, to jest już na granicy pseudonauki, natomiast według mnie Roland bardziej mówił o tym, że są jakieś napięcia w ciele na przykład. One mogą być związane z doświadczeniami. A Giersztart to, Giersztart jest, jest cenioną teorią, natomiast nie wiem, ile Pani, bo Pani, która by pomieszała w z Giersztartem. Tak, bo Pani też że jest bardzo przynajmniej tak Akademicka, no to ta druga jest ceniona, więc ja tak ciągnę. Znaczy, bo też pana nie było na początku, tak, w pierwszym momencie, kiedy, ale to jak. Aha, nie... To nie, nie, to, to jest w porządku. Dobrze, że pan też to mówi, bo faktycznie tak jest. I, i e, e, też, ponieważ jesteśmy tutaj w takim gronie, jakim jesteśmy, to, to ja też sobie pozwalam na bardzo dużo skrótów, i to powiedziałam na początku. E, bo no, nie sposób jest teraz, no bo m, też bioenergetyka też się zmieniła i tak jak ona wychodziła od takich bardzo jasnych podziałów na struktury ciała, to teraz bardziej mówi o, e, o jest bardziej dynamiczna, tak? I mówi o, o bardziej o, e, o tkankach, o energii, która się przemieszcza, więc to ja się, ja się zgadzam z tym, że to nie można tak powiedzieć, że... E, że jakieś konkretne doświadczenie jest tak wyrysowane na czyimś ciele, że to można stwierdzić, nie rozmawiawszy z tą osobą. To bardziej chodzi o jakiś taki kierunek myślenia i to się starałam bardziej przedstawić, że to jest jakiś sposób, który... No też oczywiście można powiedzieć, że, że twórcą jest Lowen, ale tak naprawdę korzenie są już bardzo stare tak? i one gdzieś sięgają tak naprawdę takich wschodnich filozofii, gdzie oczywistością jest to, że w ciele hula energia, więc no. Niech to wątpiły z samych założeń, też ta praktyka na pewno ma zastosowanie, bo obserwacje kliniczne uzasadniają pewne właśnie te, nawet elementy teorii. Tylko tak chciałem, jakby granicę między taką nauką, a jednak teoriami. Słusznie, ale bardzo mnie cieszy to, że uznaje Pan gestalt za yy, godną zaufania kierunek, bo yy, są różne yy, podejścia do tego, Się, no, nie? Jeśli mogę, tak bardziej o Czarną postać tej relacji z pacjentem, bo w jest chyba nie, nie mm -hmm. um, Tak, to jest, no to też jest z poziomu takiej świadomości językowej i to jest chyba trochę, na, um, um, znaczy, to trochę tak jak w antropologii jest rozróżnienie na rozmówce i respondenta. Mówienie na, na klienta, klient, nie pacjent, ma na celu oddanie mu właśnie odpowiedzialności i sprawczości, bo to jest taka koncepcja, w której to nie jest tak, że ja jestem lekarzem i kogoś leczę, tylko ja jestem specjalistą być może, coś mam jakąś wiedzę, jestem przygotowana profesjonalnie, natomiast no nie jestem specjalistą od kogoś i od czyjegoś życia i tak naprawdę wszystko to, co się dzieje w gabinecie, no ta odpowiedzialność się dzieli na pół, więc to, to jest taki kierunek. To, na pacjentów, pacjentami się określa osoby, które są na przykład, nie mogą wziąć odpowiedzialności, tak? są pacjentami szpitala psychiatrycznego, gdzie leczy się takie osoby lekami i też one mają mniejszą możliwość wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, to wtedy tak. To swoje, tak? <grymianie> bo, bo ja Nie, nie, nie, nie, nie no, no, tak. <grymianie> Bo jakby tutaj w pierwszym referacie była mowa o, performaty o performatyce odgrywanej w badań terenowych. Tutaj u Ciebie bardzo mnie zainteresowało co powiedzieć na końcu o tym, że terapeuta stara się wejść w tą postawę ciała, którą widzi w swoim kliencie, tak? I tutaj się pojawia ten problem, sama o tym wspomniałaś, tego jak bardzo mamy, czy mamy w ogóle dostęp do czyjego doświadczenia, tak, i jak bardzo mamy i czy możemy być tego pewni e, mi się wydaje, że z tym w naukach społecznych jest tak, że zasadniczo wszyscy wiemy, że, że tak na 100% to nie mamy ale wszyscy wiemy, że trzeba jakiegoś tego doświadczenia docierać, i wszyscy wiemy, że one mamy. E, więc e, i, i tak, w antropologii się pojawiają takie Sposób było wejścia tego jak Kirsten bo właśnie tak i to, że e, o ile nie możemy wejść w swojej czyj, doświadczenia, to jednak społecznie podzielamy jakieś doświadczenia i jesteśmy do siebie wyobrażani. A tutaj e, powiedziałeś wiesz, wprost o takim jakby odgrywaniu, tak? Można powiedzieć. Bo nie tyle odgrywanie, to po prostu we, te przyjęcie przyjęcia konkretnej postawy ciała po to, żeby poczuć się jak w tym Tylko znaczy proste pytanie, czy to działa? <laughs> to jest, nie pytam czy rzeczywiście tak. przyszywasz to, co twoi pięć, mm -hmm. bo tak, no może chcemy być cisi, no to, to trudno, trudno to ustalić, ale czy to rzeczywiście jakoś jest tak powoduje wywołuje jakieś wrażenia, emocje, które później pomagają w tej. To znaczy. Mm to jest tak, że zasadnicza różnica między antropologią a psychoterapią będzie polegała na tym, że tutaj to nie ma takiego znaczenia tak naprawdę, czy ja jestem w stanie wejść w doświadczenie, czy poczuć to, co czuje klient, bo tak naprawdę no, w antropologii próbujemy oddać jakąś rzeczywistość w sposób ułomny, no, ale jakby to jest naszym celem. A tutaj moim celem tak naprawdę moim celem nie jest to, żeby poczuć to, co czuje klient, w sensie to, to nie jest celem psychoterapii, bo to, to, o czym mówiłam, to może być jakiś rodzaj interwencji psychoterapeutycznej, tak, czyli na przykład jeśli klient mówi o tym, że szukam jakiegoś przykładu, że no na przykład jeśli klient mówi o, w sposób beznamiętny o jakiejś sytuacji, nie ma kontaktu z żadnym uczuciem w związku z tym, ale mówiąc to uderza bardzo energicznie pięścią na przykład w udo swoje, no to ja pokazując mu to, robiąc to samo, po pierwsze na jakimś poziomie uświadamiam go do, do czegoś, jeszcze nie wiem do czego, to wie klient. A po drugie właśnie no, mi też to pomaga poczuć, jaka idzie za tym energia. Kiedy to robię, to czuję, że to jest energia, że to jest być może jakaś złość na przykład. Więc to... to, to to może działać, a może nie, jak każda interwencja, raz zadziała, raz nie zadziała. Więc to nie wiem, czy odpowiadam na Twoje pytanie w ten sposób. Tak. Tak, <grymne> tak więc bo bardzo mnie nie wiem, czy też ktoś ma na ten temat jakieś albo refleksje, albo wiedzę, albo znam, czy, czy właśnie tak, to, to, to mhm. naśladowanie tego uderzania, czy tam no właśnie no, w tej zasadzie z tak, czy, czy ono nie wywołuje, bo jakichś takich reprezentacji, które gdzieś tam mamy, nie? Bo, bo no, powiedzmy, że jest dla nas pobożone w miarę, co czuje człowiek, który uderza pięścią w kolano. Coś z czymś tam się to kojarzy, prawda? Mm -hmm. Więc ciekaw jestem, czy czy w naszych się tak, jak, jak, nie wiem, współczesna psychologia do, do tego stoi, czy da się wywołać wrażenie na świat wiosk? To, to, to jest czy jeżeli będę odgrywał strach, to mogę poczuć strach, tak? ale czy moje, nie wiem, czy na poziomie normalnym też, na przykład, to będzie działało jak strach, czy... Czy to tak, jak będziesz robił to samo co druga osoba, to masz podobny, że tak powiem, rozkład aktywności, tylko dlatego, że to robisz i to może dać pewien wgląd. Wiem, że w są tutaj dwie szkoły, No to jest taka właśnie startowska i NLP, chyba żeby trochę się synchronizować, a nie za bardzo, bo przynajmniej nie tak, jak już gdzieś tam uczono, że nie za bardzo, bo wtedy to już jest faktycznie i widoczne i nienaturalne, natomiast Względnie się synchronizować, a z drugiej strony znam badania z psychoterapii, że generalnie powinno się mieć postawy komplementarne, że jak osoba jest mocno uległa, to nawet czasem, no ciała wartość być dominującym, wtedy relacja jest komplementarna i są lepsze efekty. To było tam mierzone w z terapii i tak dalej. Więc no, ja, ja znam takie dwie, dwie strategie. Może są do połączenia w jakiś umiejętny sposób, a może no, tylko tyle, jak wiem. To, to nie jest też tak, że to jest jakiś stały sposób bycia w tej relacji. To jest, że ta, to bycie razem w gabinecie też jest dynamiczne i tak naprawdę no, też wypływa w jakimś sensie z, tak, z, z intuicji terapeuty, czyli w, w jednym momencie y, może uznać, że y, przyjęcie postawy dominującej będzie bardziej skuteczne w, w, nie wiem, czy w uświadomieniu, czy w Pracy nad konkretnym problemem, a w innej sytuacji być może będzie potrzebował y, się bardziej synchronizować, bo na przykład brakuje mu w tym obszarze y, jakiegoś rodzaju empatii do klienta mm -hmm. i nie bardzo czuje, co tam się dzieje, tak? Mm -hmm. też, y, też superwizje terap pracy terapeutycznej często wyglądają w taki sposób, że się próbuje wejść w to, jak klient się porusza, żeby spróbować poczuć to, co on czuje, spróbować, bo to jest. Mm -hmm. Na poziomie Jasne. próby. Czyli my możemy zadaje wypadło coś, czy to jest jakby pomoćny. Okej, dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo.